Jest 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności jedynki. Jutro zostanie otwarta droga z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka. Jednocześnie Tatrzański Park Narodowy przekazuje, że w Tatrach nadal są niebezpieczne warunki. Wciąż obowiązuje wysoki trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Poruszanie się w terenie wymaga doświadczenia, wiedzy lawinowej oraz odpowiedniego sprzętu. Od jutra w całej Polsce załamanie pogody będzie znacznie chłodniej. Od 7 stopni na północnym wschodzie, przez 10 w centrum do 12 na południu i zachodzie. Są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla dwóch trzecich terytorium Polski. Od północy przez centrum do południowego wschodu. Węgry wyślą wojsko do ochrony gazociągu, który łączy ten kraj i Serbię oraz transportuje rosyjski gaz, poinformował o tym premier Viktor Orban po posiedzeniu Rady Obrony. Rano Serbia przekazała, że w okolicach gazociągu znaleziono materiały wybuchowe. Opozycja oskarża szefa węgierskiego rządu o przygotowywanie prowokacji mającej sprawiać wrażenie ataku przeciwnika. O szczegółach nasza reporterka Agata Król.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 Sekretarz Generalna Amnesty International Agnes Kalamar ostrzega, że jeśli spełnią się groźby Donalda Trumpa, to jako pierwsi ucierpią irańscy cywile. Prezydent USA zapowiedział, że jeśli do wtorku wieczorem Iran nie odblokuje cieśniny, Ormus, Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie i mosty. Otwórzcie te, tu przekleństwo, cieśninę, wy szaleni dranie albo będziecie żyli w piekle, napisał Trump na platformie Truth Social. Szefowa Amnesty nazwała to odrażającą wypowiedzią. Za niespełna rok przestaną obowiązywać przepisy o unijnej ochronie tymczasowej uchodźców. Miliony osób w całej Unii, w tym Ukraińcy, mogą znaleźć się w niepewnej sytuacji prawnej. Rafał Kostrzyński z International Rescue Committee Polska ostrzega, że nie chodzi jedynie o kwestie humanitarne, ale o twarde dane finansowe.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 Przepisy wygasają za rok, a nadal brakuje jasnych rozwiązań na przyszłość, mówi Artem Zozula, prezes Fundacji Ukraina. Ograniczenia tych świadczeń uderzyły w najbardziej potrzebującą opiekę grupę albo wielodzietne matki, albo osoby niepełnosprawne, albo z ciężkimi chorobami. Trochę mnie dziwi, kiedy z jednej strony rozmawiamy o tym, jak Polska zaoszczędzi parę milionów złotych na tym, że wyrzuci z kraju osoby z niepełnosprawnościami, przy tym, że jest dwudziestą gospodarką świata. Czyli to mnie trochę, nie, trochę koliduje w mojej głowie. Wojna wciąż trwa, powody, z których uchodźcy przyjechali do Polski się nie zmienili. W Polsce z ochrony tymczasowej korzysta obecnie około miliona Ukraińców. To są aktualności jedynki. Policja i eksperci apelują do kierowców o bezpieczną jazdę, ale i o kulturę na drodze. Jutro zaczną się powroty ze świąt wielkanocnych. Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Drogowego przypomina, że gesty wzajemnego szacunku zmniejszają ryzyko wypadków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 W nocy sporo chmur z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym zachodzie i na zachodzie. W wielu regionach przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na Pomorzu nad ranem także deszczu za śniegiem. W górach za to deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 2 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie. Wiadru umiarkowany i porywisty, szczególnie w północnej części kraju i nad morzem. Jeden.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 Słuchają państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Martyna Podolska. Dobry wieczór. Rozpoczynamy specjalne, świąteczne, godzinne wydanie spotkania z... A ten czas spędza się z bliskimi ludźmi. Siedzi się przy stole, gada się, opowiada o sobie, opowiada o swoich doświadczeniach. Zatem nie mogło zabraknąć właśnie jego w naszym studiu. Paweł Małaszyński jest razem z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Coś czuję, że będzie bolało. Nie, myślę, że będzie radośnie, dawno spontanicznie. Nie, tak, ze mną na pewno. Dawno nie byłem w radiu. Dawno nie byłeś w radiu, my też dawno radiowo się nie widzieliśmy. No i nie będziemy ukrywać, przyjaźnimy się. Paweł jest bardzo bliską mi osobą z tego świata teatralno-filmowego i bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjść do nas i pogadać. Bo zawsze to jest tak, że jak się przyjaźni, to, to można więcej powiedzieć to można... można... więcej powiedzieć prywatnie, ale można nie wiem, powiedzieć... czy publicznie. No właśnie, no właśnie, więc z jednej strony bardzo się cieszę, a z drugiej strony nie chciałabym wchodzić za głęboko i właśnie wchodzić do takich miejsc, gdzie będzie bolało, ale nie boli, bo Paweł w znakomitej formie, tuż przed 50 urodzinami. Ojej, tak? To to no. już, niedługo. Niedługo, w czerwcu. Tak, A ahoj przygodo. Święta to jest taki, tak jak powiedziałam, czas trochę refleksji, trochę zadumy, trochę zastanowienia. Ta pięćdziesiątka zbliża się wielkimi krokami, za chwilę więcej o niej. Ale ty czerpiesz z życia to, co najlepsze każdego dnia. Starasz się znaleźć taki czas z psem na spacerze chociażby, kiedy dostrzegasz piękno tego świata i no. uciekasz w jakąś tam swoją otchłań. Znaczy tak, tak, w swoją melancholię. Zawsze mówiłem, że każdy ma swój most, pod którym siedzi. Ja mam taki most w Parku Szczęśliwickim, rzeczywiście, tam bardzo często przeprowadzam ze sobą właśnie wywiady. Czy mówię, co jest dobre, co jest złe, robię sobie, tak mówi, wisekcje swojego życia i swoich planów na przyszłość. To, co się opłaciło, to, co się zmarnowało, to, co jest dobre w moim życiu, to, czego nie chcę powtórzyć. Więc rzeczywiście robię sobie taki rachunek sumienia dosyć bardzo często, ale też przy okazji piszę różne teksty, w szczególności dla mojego zespołu, który przygotowuje się do nagrania dziewiątej płyty. Więc rzeczywiście ten okres świąteczny, kiedy łapiesz taki głębszy oddech, jest dla mnie bardzo, bardzo cenny. Bo oprócz tego, że to jest czas w końcu spędzony z rodziną, bo ja teraz bardzo dużo pracuję teatralnie, to też w końcu mogę usiąść spokojnie i przemyśleć sobie, że tak powiem plany na przyszłość i zastanowić się na tym, co ja zrobię po tej pięćdziesiątce. Wszystko. Wszystko wtedy zrobisz, bo świat stoi przed Tobą otworem. Ten filmowy i serialowy i teatralny również, ale chciałabym wrócić do tych rozmów. Jesteś wtedy ze sobą szczery? Tak. Jak najbardziej. Ja się, że ogólnie jestem szczery ta. Chociaż. Z... Prawdę mówiąc, nie wiem czy do końca ta szczerość popłaca w naszym dzisiejszym świecie, a w szczególności w tym show biznesowym, że tak powiem, ja to już wiele, wiele lat temu delikatnie się odciąłem i gdzieś tam wolę, że tak powiem, egzystować bardziej w cieniu. Jestem bardziej obserwatorem, niżeli uczestnikiem. Gdzieś tam swoją ambicję też odłożyłem troszeczkę na półkę, co nie znaczy, że absolutnie nie korzystam z niej czasami i sięgam po nią absolutnie, bo cały czas jestem w tak zwanych blokach startowych i gotowy na kolejne wyzwania, ale też sobie zdaję z tego sprawę, jak wygląda dzisiejszy świat, jak wygląda dzisiejszy rynek, więc w pewnym okresie swojego życia musiałem pogodzić się ze sobą, musiałem pogodzić się ze światem, ze swoją nową sytuacją podejściu po z teatru, która nagle wyniknęła i przywróciła mój świat do góry nogami, więc rzeczywiście mniej więcej dwa lata temu absolutnie mi się bardzo mocno zmieniła perspektywa życiowa. Doświadczyłem wielu skrajnych emocji, i, i musiałem, że tak powiem, budować swoje życie na nowo. Postanowiłeś odejść z Teatru Kwadrat, który cię ukształtował. Mam nadzieję, że nam trochę o tym poopowiadasz, ale nie o Teatrze Kwadrat, tylko o tych nie. twoich mistrzach, którzy mhm. tam byli i którzy wpływali na twój rozwój, ale też myślę, że na późniejsze twoje decyzje, ale mówisz o tych zmianach. Zacząłeś podróżować wraz ze spektaklami, jeździsz po całej Polsce, spotykasz się z publicznością, a ta publiczność cię kocha. Przecież grałeś przez całe lata w najpopularniejszych serialach w tym kraju. Ja sama mhm. przecież się w tobie kochałam, jak grałeś w Magdzie M. Tak to publiczne wyznanie, tak, tak. Po tylu latach już mogę ci to powiedzieć wprost. Kochałam się w tym Piotrze, którego kreowałeś. I przecież ty otrzymujesz tę wdzięczność od publiczności, od widzów właściwie na każdym kroku. To tak. też napędza? To jest bezcenne na pewno. Ja wiem, że istnieje dzięki tej publiczności. Zawsze tak uważałem. Tego też nauczył mnie właśnie mój mentor w moim poprzednim miejscu pracy, czyli Janek Kobuszewski. Rzeczywiście, że my tak naprawdę istniejemy dzięki publiczności. Tak naprawdę dla niej jesteśmy. Tak, Więc ona jest dla mnie bardzo ważna. Zawsze starałem się... Podążać, że tak powiem, za tym, co jest dobre, za tym, co jest tajemnicze, bo zawsze uważałem, że nigdy nie wiesz, co się w teatrze wydarzy. Za każdym razem, kiedy otwiera się kurtyna, nie wiemy, co się wydarzy. I tego też mnie uczył właśnie Janek, też Jurek Turek, Wojtek Pokora. Rzeczywiście miałem w swoim życiu możliwość spotkania się z fantastycznymi aktorami. Nie tylko aktorami, ale też z cudownymi ludźmi, którzy nauczyli mnie, że tak powiem, tej estetyki, tej kultury bycia na scenie i w garderobie traktowania młodszych aktorów, starszych aktorów. Więc rzeczywiście wyszedłem, że tak powiem, z tego Teatru zbudowany o to, że miałem okazję obcowania z tymi fantastycznymi aktorami, a zawsze miałem takie wrażenie, że bez względu na to, co się z nami dzieje tu i teraz, zamknięcie się na te dwie godziny w teatrze z kolegami i, i odgrywanie pewnych postaci, Pewnych sytuacji, realiów powoduje, że chciałbym, żeby ta publiczność na te dwie godziny zapomniała o szarej rzeczywistości na zewnątrz, żeby wyszła zadowolona. Rzeczywiście grałem w, w bardzo sprofilowanym teatrze, gdzie graliśmy zazwyczaj farsy, komedie, obyczaje, ale wiedziałem, że gdzieś tam czułem z czułem tą taką delikatną misyjność tego wszystkiego, dzięki właśnie starszym kolegom, którzy tak to traktowali przez całe życie. Dzisiaj być może ta misyjność nie jest aż tak popularna, prawda? Ale gdzieś tam podskórnie pod, skórnie, pod tą powierzchnią. Cały czas, cały czas na tych barkach mam te słowa Janka, Jurka, Wojtka, jeszcze Andrzeja Kopiczyńskiego i podskórnie czuję cały czas, że, że po coś to wszystko jest, że to nie jest tylko takie dwugodzinne odgrywanie dla gawiedzi, tylko kryje się za tym coś zawsze głębszego i coś ciekawego. I to tylko tak naprawdę od nas samych, od nas aktorów na scenie zależy, jak pociągniemy dzisiejszy spektakl, z jakimi emocjami nasz teatr opuści widz. I dla mnie to zawsze było bardzo ważne i w miejscu, z którego musiałam odejść na pewno zostawiłem kawał, kawał, kawał swojego, swojego serca i to było bardzo, bardzo ciężkie przeżycie. A domyślam się, że czasem bywa trudno, bo życie płata nam różne figle i różne rzeczy dzieją się przed tym wyjściem na scenę, a tu trzeba zagrać, tu trzeba rozbawiać, rozweselać <laughs> publiczność i domyślam się, że przez tyle lat miałeś różne tego typu doświadczenia, gdzie trzeba na pstryk wejść w rolę i wyłączyć myślenie. Absolutnie, no to jest to jest Absolutnie bardzo ważne. Bez względu na to, tak jak powiedziałem, w jakim jesteś stanie emocjonalnym. Widza, który przychodzi do atoru troszeczkę to nie obchodzi. Prawda? On tu przyszedł spędzić miło czas, więc zawsze ta poprzeczka gdzieś była na pewnym poziomie wysoko postawiona. Ja zawsze starałem się te poprzeczki swoje podnosić do góry cały czas, czyli, czyli nie spocząć w pewien sposób na laurach. Jeżeli moje życie miałoby się Zawodowe zakończyć tu i teraz, to wolobym, żeby ta moja poprzeczka została na tym poziomie, na którym w tej chwili jest, niż żebym musiał schodzić gdzieś poniżej. No, to byłoby dla mnie bardzo, bardzo trudne. Tak jak powiedziałam teraz, grasz w wielu miejscach w całym kraju, jeździsz, spotykasz się z publicznością z różnych miejsc, więc ta publiczność też jest różnorodna. Obserwujesz, jak ona reaguje na to, jak czyta słowa i domyślam się, że to też jest zupełnie inne doświadczenie i zupełnie inne doświadczenie przeżywania teatru, no bo no to nie jest stała publiczność no, każda... danego miejsca, no, prawda? Tak, no, Tylko... Każda, każda publiczność jest sinna w każdym mieście jest inna i patrząc z perspektywy teraz czasu wiem jedno najtrudniejszą publicznością jest publiczność warszawska. <głos> z całym szacunkiem. Dlatego, że być może jest do nas przyzwyczajona, tak? Czyli do znanych aktorów z telewizji jesteśmy taką codziennością, normalnością. Jeżeli jedziemy w zupełnie inny zakątek Polski czy świata, no tam jesteśmy przyjmowani zupełnie inaczej, tak? Widać, że oni są stęsknieni nie tylko, wiesz, dobrej zabawy, ale właśnie ludzi, którzy, których lubią i szanują i znają z telewizji. To jest dosyć naturalne. Dlatego tak starają się ci prywatni dyrektorzy teatru właśnie tak organizować te wszystkie spektakle, żeby gdzieś tam jakaś część tej obsady znajdowali się też ludzie popularni, znani, lubiani, tak? No to jest też w dzisiejszych czasach ważne, tak? No to też nie ukrywajmy, no to też napędza, tak? Ale dla mnie każdy taki wyjazd jest naprawdę fantastycznym spotkaniem, nie tylko z kolegami, z którymi e, nigdy nie miałem przyjemności grać i obcować, tak? Zawsze byłem zamknięty gdzieś w tych swoich czterech ścianach teatru na Marszałkowskiej, teraz, że tak powiem, mogę rozwinąć skrzydła i spotkałem na swojej drodze fantastycznych aktorów, którzy pokazali mi zupełnie inne meandry tego zawodu, tak? Że musiałem się nauczyć troszeczkę obcowania i grania z nimi zupełnie inaczej, niż byłem przyzwyczajony w moim poprzednim teatrze. I to jest dla mnie nowe, ciekawe doświadczenie, tak? To, to jest fantastyczne doświadczenie i rzeczywiście uczę się czegoś na nowo. Też uczę się zupełnie nowej egzystencji w tych teatrach prywatnych i przyznam szczerze, że po odejściu z teatru miałem propozycję etatu do dwóch czy trzech teatrów tutaj w Warszawie. Ale po głębszym zastanowieniu stwierdziłem, że jednak chyba już się nie będę nadawał do pracy w zespole. To znaczy ja byłem tak zakorzeniony w moim poprzednim miejscu pracy, że ewidentnie przyznaję się, że bałem. Bałem się nowych relacji, bałem się nowego miejsca. I nie zaryzykowałem. Zbudowałem sobie ten mój nowy dom zupełnie inaczej. tak? No to trochę taki, wiesz, dom na kółkach, obwoźny. <śmiech> trochę jak w cyrku. Ale jak <śmiech> się ciekawe, śmieję. ale ciekawe. Tak, ale jest. dokładnie, ale to jest Co bardzo ciekawe. I, I właśnie też obcowanie nie tylko, że tak powiem, na scenie z kolegami. Właściwie to już nie jest obcowanie, bo się świetnie rozumiemy. A te początki no, zawsze bywają takie. Tak? Rodzinne rewolucje, to tak? Czy są siedzi z góry, barabum. Rzeczywiście, za chwilę przygotowujemy się do nowej sztuki. To jest zupełnie co innego. Oprócz tego poznam ich bardzo mocno prywatnie, bo to są wiele godzin, że tak powiem, podróżowania busem. I rzeczywiście różnorodność charakterów spojrzenia na świat w jakiś przedziwny sposób się krystalizuje, kiedy, kiedy mija ten czas i, i zdajesz sobie z tego sprawę, jak, jak różni i ciekawi są ludzie. No i jaki ciekawy jest Paweł Małaszyński. Ha, w programie Przestań. Pierwszym Polskiego Radia trwa spotkanie z świąteczne wydanie naszej tak. audycji. Dzisiaj w tej godzinie utwory twojego zespołu, albo te, które Dziękuję. przygotowałeś, proszę bardzo, <laughs> przygotowałeś indywidualnie, samodzielnie. To co? Na początek coś z twojego zespołu Cochise, dobra? A proszę bardzo. Proszę bardzo. Bardzo. To ostatnie płyty. Proszę bardzo. Polskie Radio. Jedynka. Paweł Małaszyński w programie pierwszym Polskiego Radia. To teraz takie pytanie z cyklu Przyjaźnimy się, więc mogę cię o to zapytać. <grym> Jak to się stało, że nie uderzyła ci sodówka? Oj, to chyba nie pytanie do mnie. Bo być może ktoś obok powiedziałby, że właśnie odjeść odwrotnie, że mi uderzyła. Ja tego nie zauważyłem. Ale wiesz, są różne zdania na ten temat, słyszałem. Bo takie opowieści, jakie o sobie słyszałem, to... <grym> No są, ale, są, są przeróżne. No ale żona Joasia Wspaniała, pozdrawiamy cię serdecznie, od wielu, tak, wielu lat. Dzieciaki wspaniałe. A tam od wielu, 33. No. Ja mam 34 lata, także od wielu. Od wielu. Też Dzieciaki tyle wsp... mieć. Dzieciaki wspaniałe. Dziękuję. Pies wspaniały, rodzina tak. wspaniała. Dom wspaniały. O, już tak nie, no nie mówmy co? wiesz, tego, bo tak lukrujemy bardzo, wiesz, jak w każdej rodzinie, jak w każdym No to domu. jest oczywiste. No, ale, Różnie bywa. Ale obok, ale trzymamy obok, się obok te razem. wszystkie sukcesy, obok te wszystkie role, ta ja popularność ja, bym, ja, bym, ja bym Popularność tak, się... ale czy sukcesy? Nie wiem. Ja to zawsze, wiesz, rozgraniczam. Sukces jest taką iluzją rzeczywistości trochę, więc... Aż tak z perspektywy czasu tego nie traktuję. Po prostu znalazłem się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Zrobiłem kilka dobrych seriali. Być może jedną czy dwie fabuły, chociaż ja zawsze wszystkie miałem na bakie. Jak policzysz na palcach jednej ręki, ja zagrałem może w trzech, czterech filmach. To... No ale I to u Andrzeja jestem... Wajdy. No. Nie, oczywiście, bardzo sobie to cenię. Będę cenił to do końca życia. Ale więc biorąc tak z perspektywy czasu, to, to czy ja wiem... Ja myślę, że też, wiesz, aktora się poznaje po tym, co robi dzisiaj, nie co robił 20 lat temu. Wspomnienia są zawsze bardzo fajne, oczywiście, że tak. Ja to mi, mi, miło wspominam ten okres czasu. Miałem dużo pracy, poznawałem fantastycznych ludzi, miałem ciekawe propozycje, tak, więc rzeczywiście przychodziłem właściwie z jednego serialu do drugiego, bo zawsze uważałem, że jestem aktorem małego ekranu, powiedzmy. Kino nigdy, nigdy się tam gdzieś tam o mnie nie upominało. Ja jeszcze? Też nie miałem. Jeszcze? Ja, <laughs> oczywiście zawsze jest, zawsze może nadejść ten czas, więc, ale ja też sobie nigdy nie robiłem z tym problemu Znalazłem sobie dobre miejsce, było mi w tym dobrze. Gdzieś tam w pewien sposób się rozwijałem tak? I, i gdzieś tam egzystowałem. Wiesz, ta popularność była nagrodą za coś i ja byłem za to bardzo wdzięczny, tak? bo wiedziałem, że być może uda mi się spełnić swoje marzenia, tak jak to planowałem, ale ja nie jestem aktorem tym, którym chciałem być 25 lat temu w tej chwili. Ja zawsze chciałem łączyć kino mainstreamowe czy ogólnie mainstream, na przykład z kinem niezależnym, tak, żeby się stykać z różnymi emocjami, z różnymi ludźmi, żeby doświadczać pewnych stanów emocjonalnych, których nie jestem w stanie doświadczyć, czy w teatrze, czy prywatnie. Zawsze szukałem jakiegoś poruszenia, jakiegoś, żeby coś się działo. I, i teraz wiem z perspektywy czasu, że mi się to po prostu nie udało. Gdzieś tam w pewien sposób zaczęto mnie szufladkować i jakby no, mój wizerunek, ładny chłopak. No tak, mój wizerunek gdzieś tam zaczął przeważać, i moje role, a przede wszystkim jedna rola, czyli Piotra z Magdem, zaczęła przeważać tutaj, jakby rzeczywiście. I, I jakby ona mnie w pewien sposób zamknęła. A ja, będąc w tej klatce, nie miałem narzędzi, żeby się z tego wydostać. A zewsząd z prawa i z lewa, zawsze słyszałem, że właśnie powinienem kuć żelazo póki gorące i grać w tych wszystkich komediach romantycznych i tak dalej, a ja naprawdę tego nie potrzebowałem po 55 odcinkach Magdy, którą wspominam fantastycznie, cały czas się z przyjaźnimy, od czasu do czasu się spotykamy i to był fantastyczny czas, ale też był czas końca i rozpoczęcia swojej nowej drogi, nowych przygód filmowo, że tak powiem serialowych, które no tak naprawdę nie spełniały moich oczekiwań, nie wszystkie po prostu, no i gdzieś tak wiesz, balansuję na tej powierzchni cały czas i bardziej myślę też w tej chwili od wielu, wielu, wielu lat jestem aktorem teatralnym przede wszystkim tam nie można spotkać i tam rzeczywiście w tej chwili nawet gram absolutnie różne różne role i to mnie też cieszy, tak? Bo doświadczam czegoś, czego nie doświadczyłem w moim poprzednim teatrze. Pytam o y, tę sodówkę, bo my y, poznaliśmy się... To ty możesz się. powiedzieć. No, znamy się wiele lat, to prawda, ale to już poznaliśmy się, jak byłeś tym bardzo znanym popularnym aktorem, więc ja nie znam cię jeszcze z tego okresu kiedy dopiero stawałeś się, się y, nim. I wiem, że jesteś bardzo szczerym, emocjonalnym, kompletnie niepasującym do tego środowiska to człowiekiem. Mówią, tak. I zastanawiam się, jak to się udało, że jednak... Hmm. Dwie sprawy. No? A Rodzin wiesz, co chcę powiedzieć, tak? Rodzina i muzyka. To była moja ucieczka. To była moja taka jaskinia, do której, do której zawsze, zawsze uciekałem i zawsze wiedziałem, to mój port, to moja przystań, tak? I wiedziałem, że tam zawsze będę bezpieczny, tak. Rodzina dawała mi poczucie bezpieczeństwa, poczucie obowiązku. Tym, że jest kolejny dzień, trzeba się zająć bardzo przyziemnymi sprawami, zapomnieć o tym, co się dzieje na zewnątrz, oczyścić swoją głowę, a muzyka pozwala mi, pozwalała mi być rodzajem spowiedzi i tam na papier przelewam cały czas wszystkie swoje negatywne i pozytywne emocje związane też z moim życiem e, zawodowym, prywatnym. Opisuję to, jak postrzegam ten świat. tak? I tam jesteś tam, sobą? Tam jestem sobą. No, zawsze mówię, że na scenie muzycznej jestem sobą, bo no, nie odgrywam tam żadnej roli. Że tak powiem, nie ukrywam się za jak, jakąkolwiek postacią. Jak przychodzisz na koncert, no to widzisz już tylko i wyłącznie Pawła. Ewidentnie tam jestem nagi. Pami Nie mam nic do ukrycia. Pamiętam, jak byłam jedny, na jednym z twoich koncertów i przyszły twoje fanki, fanki Piotra z Magdy M i tak. były bardzo zaskoczone, jaką muzykę wykonuje ten Piotr. No, elegancki, Ale to ładny tak, chłopak, to... który nagle jest rockmanem. Tak, rzeczywiście. To jest tak trochę... Cały czas to się odbywa w pewien sposób, chociaż rzeczywiście no, po, po tych tak, dwóch, trzech, czterech, pięciu latach istnienia zespołu, bo my już istnieje 22 lata, rzeczywiście na początku wiadomo, że przyjdą osoby, które chcą zobaczyć faceta z telewizji. No co było naturalne dla nas. Gra, gramy, gramy dla wszystkich. Ale po pewnym czasie, z biegiem czasu rzeczywiście zaczęło się krystalizować już ewidentnie. Krystalizować się zaczęła ewidentnie publiczność, ewidentnie rockowa, tak. Czyli zosta zostali z nami ci, którzy pokochali tę muzykę i pokochali nas jako zespół. I myślę, że to jest też największy suk sukces tego zespołu. To, że my Cały czas jesteśmy i nigdy się nie napinaliśmy na odniesienie sukcesu. To nie znaczy, że nie chcielibyśmy, prawda? Jeżeli mielibyśmy wejść w mainstream, to bardzo chętnie wejdziemy z naszą muzyką. No ale też sobie zdajemy z tego sprawę, w jakim kraju żyjemy, na jakim etapie jest dzisiaj muzyka rockowa i jeszcze tego typu, jaką my reprezentujemy. Więc też my, że tak powiem, z motyką na słońce nie idziemy. Ale to też nie powód, żeby się rozstawać i przestać grać. Nagraliśmy osiem płyt, nikt tego nie planował. Ja myślałem, że my się rozstaniemy po jakimś pierwszym demo, pierwszej płycie, bo tak zawsze było. Katki, szmatki, wiesz, przy ognisku, przy piwku jesteśmy, wiesz, Rolling Stones, a potem żeby pójść na próbę to już jest problem. <laughs> a myśmy przetrwali tego i nikt tego nie planuje i nie planował. Tak samo jak nie planujemy w tej chwili, nie wiem, rozstania czy już zakończenia tego. Zobaczymy, no kiedyś to w końcu się skończy, ale nie planujemy tego i, że tak powiem, płyniemy tak jak nas się rzeka. Tak? My mamy na przykład mamy 9 płyt na koncie, 22 lata doświadczenia, graliśmy po całym świecie, a do tej pory mamy na z festiwalami muzycznymi. To tak jak ja na przykład ja z I nigdy tego nie rozumieliśmy. Dlaczego nie możemy zaistnieć przy szerszej publiczności gdzieś na jakimś fantastycznym festiwalu? Oczywiście udawało nam się zagrać gdzieś tam na Woodstock, tak? Na początku w Węgorzewie gdzieś tam. Ale to myślę, że te wszystkie takie wydarzenia, które się odbyły 15 lat temu, to było po prostu ciekawe, że pewnie być może przyjdzie trochę więcej osób, bo tam śpiewa Paweł Małaszyński, tak? A nie na tym polega muzyka rockowa nie na tym polega bycie w zespole rockowym, bo publiczność rockowa, metalowa bardzo szybko wyczuwa fałsz. Ja się zawsze tego obawiałem. Czy będę w stanie sprostać ich oczekiwaniom? Naprawdę miałem takie brzemię na barkach, bo wiedziałem, że byłem po Magdzie M. Ten zespół oczywiście powstał wcześniej, ale nikt o tym nie wiedział. I ja wiedziałem, no, że ten mój wizerunek filmowo-telewizyjny będzie, będzie na bakier jakby z tym, co, co, co jest na scenie, żeby nie było to brane jako wybryk aktora, wiesz, jakiś performance, tak, i tak dalej, a ja muzyką się zajmuję od 16-15 roku życia. Oczywiście powiedzmy w tych, tych takich cały czas osiedlowych pieleszach, tak, naszych białostockich, skąd, skąd też wywodzą się bardzo znane zespoły i ludzie, którzy do tej pory uprawiają tą muzykę i z niej żyją. Ale to tam się nauczyłeś wierności? Bo ja tak. myślę, że takie słowo, które cię określa, to jest wierność. I nie myślę tu tylko o wierności Joasie, nie, ale, ale też i wierności, ideał. no właśnie. Tak, ideał. i Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby być wiernym samemu sobie, żeby, żeby w pewien sposób nie łamać swojego kręgosłupa, żeby, żeby być wobec siebie szczerym. Ja naprawdę, patrząc z perspektywy czasu, jak traktowałem ten zawód, na pewnym etapie mojej, mojego apogeum popularności. Dzisiaj oczywiście pukam się w głowę, ale kto odrzuca takie propozycje, reklam, jakie ja odrzuciłem? Ale ja wtedy, tak jak ci mówiłem, chciałem łączyć mainstream z czymś niezależnym. Nie chciałem od razu wyskakiwać z lodówki i, i, i jakby, wiesz, chciałem, żeby to wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby przekuć na przyszłość. Żeby też udowadniać, bo byłem młodym aktorem, że zagrałem w Oficerze. To była moja pierwsza rola. Znaczy pierwszą była biała sukienka, potem był oficer. Bardzo dobry start. Ale po oficerze przez rok nic nie robiłem. Bo już mnie zaszufladkowano do filmów w stylu Pasikowski i tak dalej. Facet z bronią twardy i tak dalej. Miałem dwadzieścia parę lat. Następnie więc powiedziałem sobie wtedy, to zrobiłem po raz pierwszy z zimnym wyrachowaniem. Zawalczyłem o rolę w Magdzie Tylko po to, żeby pokazać wachlarz swoich umiejętności. Czyli od białej sukienki przez oficera gdzie gram żołnierza Legii Cudzoziemskiej, po romantycznego kochanka, czyli potrafię zagrać i tak, i tak, i tak, i tak, i jest kolorowo. Nie, nie, od razu mnie to zamknęło. To jest takie skrótowe bardzo myślenie, takie bardzo, bardzo ograniczone, ale wtedy już dało mi to do myślenia bardzo, że to chyba nie ma żadnego znaczenia. Mówimy o czasach, gdzie mieliśmy 3-4 telewizje, tak? Jedynkę, dwójkę, Polsat, TVN. Gdzieś tam jakieś zachodnie stacje, więc rzeczywiście to moje pokolenie Nadal jest tak dobrze kojarzone i tak dobrze pamiętane, bo nie mieli tego, że tak powiem rozciągłości, tego co mają teraz, tego, tego wyboru tych wszystkich platform, internetu. Teraz no, to nie my jesteśmy popularni, pra... teraz są popularni influencerzy. Tak, tak, tym ale yy, niemniej teraz trudno jest zaczynać i, tak, tak. i młodym aktorom, aktorkom naprawdę. Chociaż wydaje z drugiej mi się, strony będzie trudno znaleźć swoją publiczność. Tak, publiczność, tak, ale z drugiej strony mają o wiele więcej. Możliwości, możliwości pracy. Tak. To, na pewno. Tak? to na pewno. Ja już na przykład uważam, chociaż no, słucham ostatnio podcastu z jakąś influencerką, więc jest szansa, że nawet po 50 też mogę zostać youtuberem. Y. Wszystko, <laughs> wszystko przed tobą. To, czy ja mogę zdradzić? Mogę zdradzić, że, że Paweł wchodząc do naszego studia nie wiedział czym są rolki, ale takie A, no rolki tak, pojawią tak, się tak, w, w Słyszałem internecie. Słyszałem tą nazwę, ale nie wiedziałem o co w nich chodzi. Z pewnością na Facebooku y, jedynki. To co? Kolejny utwór? Kolejny. Proszę bardzo. Paweł Małaszyński w programie Pierwszym Polskiego Radia w spotkaniu z... Trochę tak, wiesz, jak to przy świątecznym stole. Trochę opowiadamy o tym, co nas gdzieś tam boli, co gdzieś tam nie wyszło, uh -huh. albo wyszło nie do końca, albo że nie jest tak, jak byśmy chcieli, żeby w stu było. Ale przecież jaki ty jesteś tak naprawdę spełniony. Mówię tu o tej warstwie najważniejszej, czyli rodzinnej, ale także i tej warstwie aktorskiej. Ja wiem, ile ty zagrałeś ról. Jaki jednak pokazałeś nam wachlarz swoich umiejętności. No i jak ta publiczność cię kocha. Przecież wielokrotnie bywaliśmy w różnych miejscach i wiem, że ty nie jesteś w stanie przejść, żeby ktoś cię nie zaczepił i nie zrobił sobie z tobą zdjęcia, czy nie chciał jakiegoś podpisu od ciebie. Publiczność uwielbia tę twoją naturalność, tę twoją szczerość. No i właśnie to, że ty no, nie zmieniasz się na potrzeby chwili, tylko jesteś wciąż stały. Ja nie jestem aktorem spełnionym. To się może tak wydawać. Ja jestem spełniony na pewno rodzinnie. Absolutnie. To jest, to jest, to jest dla mnie podstawa. To jest ten aż do tak powiem. Zresztą w języku Apaczów dąb to kocis. Więc rzeczywiście tak, ale ani muzycznie, ani zawodowo, aktorsko. Nie. Nie jestem do końca spełniony. Zawsze mi troszeczkę brakuje. To jest naprawdę niewiele, żebym był zadowolony. Mogę być zadowolony z niektórych ról, z niektórych projektów. Są też takie, z których nie jestem zadowolony. Ale nigdy nie żałowałem żadnego. Trudno. No, nie, nie jestem odpowiedzialny za wszystko. Też zdawałem sobie z tego sprawę, że wchodząc w ten zawód, musiałem się nauczyć jednej rzeczy, że nie jestem w stanie sprostać zapotrzebowaniu 100%. No, zawsze ktoś będzie przeciwko mnie. Zawsze będzie ktoś, kto mnie nie lubi. Trzeba się z tym nauczyć żyć. Wchodząc w zespół, koncertując, też sobie zdaję sprawę, że ktoś, kto słucha naszych płyt, też może ich nie lubić. Ale... To jest pewna sinusoida. To są takie dni, kiedy jesteś mega szczęśliwy i zadowolony z tego, co się dzieje w twoim świecie, a z drugiej strony nie, no wstajesz i czujesz się bezużyteczny, wstajesz i brak ci poczucia własnej wartości. Miałem też takie dni że właściwie może przebranżowić się, może właściwie to już ja nie chcę tego robić. A mi ja dwa dni, ja wino gdzie? Miałbym nie grać już muzyki, miałbym nie występować w serialach, nie iść do teatru? Nie, to jest jakieś szaleństwo. Więc mówię, to jest sinusoida, ale gdybym tak miał spojrzeć na to i tak szczerze sobie odpowiedzieć na to wszystko, cieszę się, gdzie jestem tu i teraz, chociaż wiem, że powinienem być w innym miejscu, według moich marzeń sprzed 20 lat, ale nie jest źle, ale też nie jest tak, żebym był do końca zadowolony. Zresztą ja nie wiem, czy czy są tacy aktorzy, którzy ewidentnie mówią, że zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, jestem zadowolony ze swojego życia, no ze tak, swojego... No tak, no apetyt rośnie Chociaż... w miarę jedzenia, no to tak, jest oczywiste. No. Mówi że zagrałem, a... zagrałem, zagrałem dużo różnych ról. Ja też tak nie uważam. Jestem bardzo krytyczny wobec siebie i, w, i w... ale na przykład... No, wiem to, to wiem, ale właśnie może, to, może, właśnie to, celowo, może powiedzieć... to powiedziałam, tak, bo to bo... ja mówię z zewnątrz, jako osoba, która jest jednak blisko, okay. ale z drugiej strony daleko, bo też oceniam twój dorobek jako dziennikarka teatralna, czy filmowali i uważam, teatralna, że wiele no, tak, przed tobą jest, wiele no, mam przed nadzieję. tobą 50 urodziny wkrótce. <laughs> Cóż to jest? Nic, nic. Ale czy ta data ma jakieś tak naprawdę znaczenie dla ciebie? Ma. Po raz pierwszy chyba ma. Tak? Naprawdę nie przeżywałem tak ani 30, ani 40, ale coś mówię, kurczę coś jest nie tak. Ja się <laughs> na to nie umawiałem. Nie, no przecież to nieprawda. <głos> Ale nie, naprawdę ci powiem, że naprawdę tak mam takie... Wiesz dlaczego? Dlatego, że cały czas pamiętam pięćdziesiątkę mojego ojca. Ja miałem 27 lat wtedy. Byłem po swoim debiucie, skończyłem szkołę teatralną i siedziałem wtedy jeszcze, papierosy paliłem. Patrzyłem na tego mojego ojca, na tą całą grupę naszych przyjaciół, znajomych, rodziny. Powiedziałem, Boże, 50 lat... <głos> I całe życie przede mną jeszcze A teraz właściwie Dzień później ja będę miał pięćdziesiątkę. I się tak zastanawiam Robi sobie taki rachunek sumienia. Ja się, ja, się, ja się boję tego Że to już właściwie można powiedzieć Pół życia za mną Czas się zastanowić Nad wieloma, wieloma, wieloma rzeczami Trzeba też w pewien sposób Skonkretyzować się już teraz Absolutnie, wiesz, no tak Trzymać się mocno, kurczowo Ja zawsze to porównuję do, do rwącej rzeki Kiedyś, jak byłem młody, jak skończyłem szkołę i planowałem sobie tą przyszłość, planowałem to, jakim chcę być aktorem, jakie szczyty chcę osiągnąć, to wiedziałem, jak wszedłem w ten zawód i przeprowadziłem się do Warszawy i zobaczyłem, jak to wygląda, to wiedziałem, że oho. Pamiętam, jak wyszedłem z metra i zobaczyłem tłum ludzi idących w jednym kierunku. Pamiętam, że się zatrzymałem któregoś dnia. Powiedziałem sobie, że ja nie chcę tak iść, że ja pójdę w drugą stronę. Nie wiedziałem, czy tam jest wyjście. Było. Było. I sobie zastanawiałem, dlaczego ci ludzie idą w tamtym kierunku, a nie w tym drugim. I porównałem, porównałem to swoje życie do takiej rwącej rzeki, że poszedłem pod prąd. Będę szedł bez względu na wszystko, będę szedł pod prąd. Po pewnym czasie zauważyłem, że im jestem wyżej tej rzeki, tym coraz więcej przedmiotów leci w moim kierunku. Spotykam na swojej drodze ludzi nieodpowiednich bardzo. Nie miałem szczęścia do ludzi. W pewnym momencie przestałem mieć siłę brnięcia tam dalej. I się złapałem takiego wielkiego kamienia. Ja się trzymam cały czas tego kamienia na razie. To znaczy jestem w takim, powiedzmy, przestoju. I ja myślę, że to się może wszystko ruszyć po pięćdziesiątce. Właśnie zbieram siły, żeby móc jeszcze pójść pod, pod prąd. Żeby jeszcze spróbować się wdrapać. Jeszcze, jeszcze kawałek, nie za dużo, ale jeszcze kawałek. A może Dojdzie... odlecieć, a nie wdrapywać no, się? Nie, wdrapywać się, nie, nie. Dlatego, że jak się puszczę, to obawiam się, że się roztrzaskam na pierwszym kamieniu, który jest na dole. Czyli kontrola? Tak, że, że bardziej muszę to kontrolować, ale z drugiej strony nie odcinać kuponów, nie osiąść na laurach, tylko jednak jeszcze spróbować tą poprzeczkę podnieść i się troszeczkę wdrapać. I jest taka osoba i jest... jest, jest, jest, jest. Jest takie światełko w tunelu teraz, które gdzieś tam się tli, że być może coś z tego będzie fajnego. No i zobaczymy. Wiem, że nie możesz na razie nic powiedzieć o projektach, nowych projektach z twoim udziałem. Tak, więc... są tam jakieś projekty, ale będą no, się działy, będą seriale, się działy tak? Serial, jakiś tam nieduży film obyczajowy. Ale no, co z tego wyjdzie, zobaczymy. tak? No, ja jestem dobrej myśli, ale wiesz, różnie to bywa, więc zobaczymy. No. A jeszcze do tej starości możemy wrócić? Tak, tak. Bo tak widzę, że broda już trochę rośnie. Filmowo. Dlatego, że musiałam zapuścić i do jednego, i do drugiego projektu. Chcieli trochę Zarost na, tak, w na razie. W końcu, żebym nie wyglądał tak młodo. Ale jeszcze będzie, tak? Jeszcze nie, nie, nie. To mniej więcej to już jest finito. No właśnie. Dob więcej. Dobrze, że to powiedziałeś. Żebyś nie tak. wyglądał tak młodo. No tak, no to tak. Jak, no to, młodość, to jest fantastyczne. starość, No to jak? No, ja ci no już powiem, właśnie, na czym no to... to polega. Wszyscy, wszyscy zawsze mieli do mnie pretensje, że wyglądam jak wyglądam. Czyli wyglądam bardzo młodo. Rzeczywiście, tym bardziej jak się ogole. I ostatnio coraz częściej spotykam na swojej drodze ludzi w różnych sytuacjach, którzy właśnie, ludzi powiedzmy z show biznesu, którzy właśnie proponują mi, że to jest niewiarygodne, jak wyglądam. Ja to zawsze biorę na pół oczywiście, wiesz, i tak dalej, bo widzę te swoje zmarszki. Przecież nie wyglądam jak 25 lat temu w Magdzie, no błagam cię. No ale jednak rzeczywiście, no, nie wyglądam na te 50, tak? Więc jest taki problem ze mną, że za młody na starych, za stary na młodych. I tutaj rzeczywiście w tych dwóch projektach zapuszczam ten zaros, ale spotykam tych ludzi na swojej drodze właśnie, którzy mówią, że absolutnie nie powinienem się golić, że powinienem się zapuścić, nawet być może przytyć, że to się powinno już zmienić, tak? Tylko ja mówię, że to jest ze skrajności w skrajność, bo już tak robiłem. Ja już miałem etapy w swoim życiu, kiedy rozmawiałem z różnymi wysoko postawionymi ludźmi w tym naszym show biznesie, którzy mówią, wiesz, no to musisz teraz coś zmienić, musisz teraz nie, najlepiej, wiesz, żebyś zapuścił zarost, wiesz, przytył, może byś zaczął trochę więcej pić, wiesz, zrobiłbyś się taki chropowaty, wiesz, bo Zrobiłem to, to znaczy nie zacząłem pić, ale zrobiłem to, przytyłem 10 kilo prawie, bo odpuściłem, powiedziałem sobie, a mam to gdzieś, mam dosyć tego trzymania tej diety, mam dosyć bycia cały czas takim i zapuściłem się, ewidentnie się zapuściłem źle. I fizycznie tak. i emocjonalnie trochę przez to też, tak? No tak, tak, tak, tak, oczywiście i źle. Nie, nie, no coś ty też, ze sobą też, też nie nie, coś dobrze. ty mm -hmm. ze sobą zrobił, w ogóle kto cię teraz będzie chciał, Boże i tak dalej. Ja mówię, że przecież to był wasz pomysł, o co wam chodzi? No teraz być może jakieś, nie, to w ogóle nie ma, nie, Boże, ty zrób coś ze sobą. I ja mówię, ze skrajności w skrajność, to można dostać, wiesz, no fioła, to jest koło wrotek, jak karuzela. Więc odpuściłem sobie, dlatego mówię, no pozostaję wiernym samemu sobie, to, to, to nie, ma, nie, ma, nie ma żadnego sensu. No dobra, a jak tak o tym y, odpuszczaniu mówimy, to mhm. są święta, to makowiec, serniczek, Babkę ja nie ogólnie cytrynowo. nie przepadam za, za, za słodyczami. Tak, tak. Nie. Znaczy, za słodyczami czasami lubię, ale za ciastami nie przepadam, niestety. Już wolę zjeść śledzika, jajeczko. O, jajeczko, tatarek. tatarek żurek. żurek. O. Mhm, tak. Nie, ja, że tak powiem, MŻ, no. A ty jesteś wciąż chłopak z Białego Stoku? Tak. To znaczy, Warszawie, jak nie? Ja jestem, ja jestem tak naprawdę chłopak z Koszalina, wychowany w Białym Stoku, bo się urodziłem w Szczecinku, a urodziłbym się w Koszalinie gdyby szpital nie był zamknięty. A w wieku czterech lat, nie więcej koło czterech, przeniosłem się do Lipska nad Biebrzą. To jest pod Białym taka strażnica, tam tatę przerzucili jako wojskowego. A od piątego roku życia mieszkam w Białym Stoku, więc mogę powiedzieć, że miastem mojego dzieciństwa, mojej młodości jest Białystok i Podlasie, to jest moje miejsce. Jestem białostoczaninem, ale urodzonym nad morzem. <laughs> I S też tam spędzam co roku wakacje. Absolutnie. bez S dwóch zdań. Stąd natura jest tak, takim myślę, miejscem, że tak. które A, ci myślę, pozwala tak. właśnie odetchnąć? Zielone Płuca Polski, Białystok Podlasie. Absolutnie. Tam naprawdę się wyciszam. Tam naprawdę chciałbym kiedyś mieszkać na tą, mówią, powiedzmy, przysłowiową starość. Nie wyobrażam sobie, że będę mieszkał tu w Warszawie. No jak to, jak będziesz grał? Ach, Serial no, za będę grał serialem, cały czas. Oczywiście film za nie. filmem, bo już przecież to ustaliliśmy, jak że tak będzie. Ja ty we mnie cudownie wierzysz. To jest, ale tak, słuchaj, każde dobre słowo to iskra. Iskra nadziei. Dziękuję ci bardzo. Ale wiesz, ja też mam bardzo dobrą intuicję, więc, <śmiech> więc wierzę głęboko w to, że tak będzie. Trzymam mocno za ciebie kciuki, Paweł, nieustająco. Ja za ciebie. Bardzo dziękuję. To jest wspaniałe, drodzy Państwo, już teraz taka prywata, a, no, pozwolę sobie, że w tym świecie tak często nieszczerym, tak pogubionym, tak trudnym, tak jakoś niejasnym są ludzie, którym warto zaufać i z którymi warto być blisko i z pewnością właśnie takim człowiekiem jest Paweł Małaszyński i głęboko wierzę w to, że ta twoja ideowa postawa, to wartościowe spojrzenie na świat, ale też i pewna niefrasobliwość, hmm. zadziorność, która jest bardzo ważna, że te wszystkie cechy wpłyną na to, że młodzi, zdolni twórcy teatralni, ale przede wszystkim filmowi, serialowi będą mieli takie role dla ciebie, w których będziesz mógł się spełniać. Tego Super. ci bardzo życzę. Bardzo ci dziękuję, kochana. Nie tylko od święta. Bardzo się cieszę, że byłeś razem z nami. Ja również. To nie częstujecie ani sorniczkiem, nie. ani makowcem. Nie, zaraz i dobiegać. A, no to tak, po nocy, po nocy, rozumiem. Tak, Paweł, tak, tak, Paweł, Paweł, Mał... Paweł Małaszyński i na koniec też utwór. A też. proszę bardzo, ale, ale nie mój. Nie? Nie, tym razem chciałbym, żeby to był Eric Clapton i Sting. Piosenka, którą Sting napisał dla mnie. Dla ciebie? Tak, ja tak zawsze będę uważał. <laughs> Może dla państwa również, kto wie. Paweł Małaszyński w programie pierwszym Polskiego Radia w spotkaniu z to świąteczne wydanie tej audycji. Bardzo Pawle ci dziękuję za nie. Ja również dziękuję. Życzymy państwu wszystkiego najlepszego. Wszystkiego. wszystkiego. Dużo zdrowia i dużo radości i niech będą państwo razem z nami. Dbajcie o siebie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Martyna Podolska, do usłyszenia. Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself Who'd watch for me A solitary voice To speak out and set me free I hate to say it I hate to say it But it's probably me You're not the easiest person I ever got to know was hard for us both i feeling sure some would say just let you go your way you only make me cry But well, if there's one guy just one guy who laid down his life for you and I I hate to say it I hate to say it but it's probably I had to say it was probably me. I had to say it. I had to say it was probably me. I had to say it. I had to, to say it It's probably me. Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki. Alek z Kaśką, detektywką i youtuberką poszli do Staszka na Orle. Zdaniem Aśki mógł on jeszcze coś wiedzieć o zaginionych studentach. Posłuchajmy pierwszego ostatniego wybranego fragmentu Powieści Jarosława Szczyżowskiego Błędne łąki Czyta Aleksander orsztynowicz Czyż. Po całej okolicy, poza głównymi szlakami ciągną się kamienne konstrukcje, takie jakby mury Jest kilka teorii, jakie miały przeznaczenie ale nikt tego do końca nie wie wyjaśnił Lipski Nikola przeczytała o nich w pismach takiego jednego etnografa, profesora Poikerta i postanowiła ich szukać tak się przynajmniej wydaje. A dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wcześniej? Zapytała ze złością. Bo nie miałem ochoty. Odciął się Aleks. W wodnisto-zielonych oczach zabłysły pioruny. Gdyby była prawdziwą syreną, bez litości pociągnęłaby go teraz na dno. No, tu to jeszcze pikuś, ale na grzbiecie kamienickim dopiero jest labirynt. Wtrącił się Staszek, zanim doszło do rękoczynów. Dawni osadnicy uważali, że wszystko, co znajduje się za nimi, nie należy do tego świata. W szczególności błędne łąki. Kobyla i jelenia też się do nich zaliczają. Ale najważniejsza jest ta, na którą najtrudniej trafić. To tak, gdzie rośnie grab? Tak. Byłeś tam? Na tej łące? Aleks nie odpuszczał. Byłem. Za pierwszym razem nic się nie wydarzyło, bo nie zawsze się dzieje, ale za drugim zabłądziłem – Czułem się, jakbym wpadł w trójkąt bermudzki. Słyszałem jakieś odgłosy, szepty. Jak już mi się udało stamtąd wydostać, to się okazało, że wcięło mnie na półtora dnia. Tylko nikt o tym nie wiedział, bo na orlu siedzę sam. Więc sprawa nie nabrała takiego rozgłosu, jak wtedy, gdy zgubił się Andrzej. Nie wiem, czy strzechowie ci wspominali, że do końca wojny było na tej łące co najmniej kilka zaginięć. Dobrze wam radzę, trzymajcie się od niej z daleka, są takie miejsca, gdzie człowiek nie powinien się pchać. Kiedyś Andrzej z Aśką śmiali się ze mnie, że opowiadam im pierdoły, że mamy dwudziesty pierwszy wiek, a ja wierzę w jakieś zabobony. Ale przekonali się, że tu trzeba mieć szacunek do tego, co nas otacza. No dobra, a o co chodzi z tymi krzyżami? Wtrąciła się Kaśka i wypiła resztkę izerskiego specyfiku, od momentu, kiedy zaginęli studenci, coś odbiło Pawełkowi. Zaczął biegać pod te wały i stawiać tam krzyże. Przyuważyłem go kiedyś, ale udałem, że o niczym nie wiem. On jednak musiał się domyślić, bo przyszedł do mnie któregoś dnia i powiedział, że zło włóczy się po lesie, że przeszło przez wał i nim minie rok przyniesie nieszczęście. O, jedne aż mnie ciary przeszły, stwierdziła dziewczyna. Aleksander orsztynowicz czyż? Przeczytał 21. ostatni wybrany fragment powieści Jarosława Szczyżowskiego Błędne Łąki, książkę i audiobook, wydał znak Litera Nowa, a jutro powieść Rodzina Delanejów, słynnej Dafni du Maurier. Jedynka Polskie Radio, autopromocja.